Radiowy magazyn Posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Radiowy magazyn Posiadłość sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors. Nie ważne gdzie jesteś, ważne czego słuchasz.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 z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy! Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost sprzedaży nowych domów w lutym do najwyższego poziomu od 7 miesięcy. Stabilne wyniki dotyczące nowych budów w lutym. Duże zaufanie firm budowlanych. Boomersi dominują na rynku przebudów. Przygotowania First American do wiosny. Zdaniem rządu, sprzedaże nowych domów w całej Ameryce wzrosły w lutym o 6,1% do najwyższego poziomu od 7 miesięcy. Środkowy Zachód okazał się liderem w tym zakresie, osiągając wzrost sprzedaży o 30,9%. Dane Departamentu Handlu wskazują, że nowe domy sprzedawały się w zeszłym miesiącu w tempie rocznym 592 tysięcy jednostek, co stanowiło najlepszy wynik dla lutego od 2008 roku. Departament skorygował także w górę swoje wyniki za styczeń z 555 tysięcy do tysięcy. 558 jednostek. W lutym liczba budów nowych domów poszybowała w górę, a zwłaszcza nieruchomości jednorodzinnych. Nowe dane z Departamentu Handlu wskazują, że liczba nowych budów wzrosła o 3% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1 290 000 jednostek. Liczba budów poszła w górę o 6,2% w porównaniu do lutego 2016 roku, a domy jednorodzinne budowane są teraz w najszybszym tempie rocznym od 2007 roku. Tymczasem zaufanie firm budowlanych do rynku nowych domów jednorodzinnych jest obecnie na najwyższym poziomie od 12 lat. Wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo skoczył w lutym w górę, co wynika z faktu, iż działania prezydenta Trumpa w zakresie reformy regulacyjnej zachęcają budowniczych do działania, zwłaszcza, że ma ona pozytywny wpływ na pozwolenia na budowę. Według badania przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda Amerykanie wydadzą w ciągu najbliższych kilku lat sporo pieniędzy na projekty przebudowy, zwłaszcza baby boomersi. Naukowcy podsumowali wyniki, które wskazują, że w nadchodzących latach starsi właściciele domów będą odpowiadać za większość przeciętnych zysków rynku przebudów głównie dlatego, że będą mieli dostosować swoje domy do ich zmieniających się z wiekiem potrzeb. Nie należy jednak zapominać o milenialsach. Co prawda mogą oni nie kupować domów w tempie, w jakim robiły to poprzednie pokolenia, ale za to są, cytuję, gotowi wejść na rynek przebudów z większą siłą kupując starsze, bardziej przystępne co nowo domy, wymagające renowacji. Koniec cytatu. Ceny idą w górę, a zapasy pozostają na niskim poziomie. Niemniej jednak zdaniem First American Financial Corporation wygląda na to, że nadchodząca wiosna będzie bardzo dobrym sezonem zakupowym. Wskaźnik nastrojów konsumentów w odniesieniu do nieruchomości oparty na badaniu przeprowadzonym wśród upoważnionych agentów i innych specjalistów do spraw rynku nieruchomości rośnie. Główny ekonomista First American Mark Fleming powiedział, że pozytywne nastawienie wynika z czegoś, co nazywa wzrostem oczekiwań dotyczących transakcji kupna. Poczuj wiosnę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 Lokalne banki dzielnicowe z niecierpliwością czekają na ulgę regulacyjną w Waszyngtonie. Wpływ mediów społecznościowych na amerykańskie domy. Budowniczy wybrali najbardziej i najmniej popularne produkty ekologiczne. Elektroniczne kredyty hipoteczne nie tylko dla milenialsów. Wielu specjalistów z branży nieruchomości czeka na reformę regulacyjną, którą obiecał prezydent Donald Trump. Dyrektor Generalny Niezależnych Bankowców Lokalnych Ameryki, Independent Community Bankers of America, powiedział stacji CNBC, że drobni kredytodawcy w kraju potrzebują tej ulgi. Jego zdaniem lokalne banki mają, jak stwierdził, istotne znaczenie dla gospodarki tego kraju. Pinterest, Instagram i Facebook wywierają coraz większy wpływ na wygląd domów w Ameryce. Nowe badanie przeprowadzone przez kredytodawcę pożyczek indywidualnych i studenckich SoFi wskazało, że 28% z puli 1500 przebadanych właścicieli domów w wieku 25 do 44 lat powiedziało, że dokonali co najmniej jednego zakupu do swojego domu po obejrzeniu czyjegoś postu w mediach społecznościowych. 44% respondentów twierdzi, że woli czerpać pomysły na projekt domu z mediów społecznościowych niż z profesjonalnych pokazów lub czasopism. MarketWatch twierdzi, że takie strony jak Pinterest i Instagram mają większy wpływ, ponieważ oferują prawdziwe spojrzenie na realne przestrzenie. Okna Low-E lub inaczej okna z powłoką niskoemisyjną to obecnie najpopularniejszy produkt ekologiczny wśród amerykańskich firm budowlanych. Niedawno przeprowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów Badanie zidentyfikowało najbardziej i najmniej popularne produkty i praktyki przyjazne środowisku. Oprócz okien Low-E używanych przez 95% firm budowlanych, popularne produkty obejmują wysokowydajne systemy grzewczo-chłodzące, programowalne termostaty i urządzenia z certyfikatem Energy Star. Na dole rankingu popularności znalazły się materiały z recyklingu lub odzysku, projekty pasywnego wykorzystania energii słonecznej, a na ostatnim miejscu solarne podgrzewacze wody. Czy w przyszłości będziemy mogli korzystać z elektronicznych kredytów hipotecznych? Dzięki szybkim postępom w technologii już teraz możliwe jest zamknięcie transakcji kupna jednocześnie z kredytodawcą i kompanią tytułową znajdującymi się w różnych miejscach. Jednak jeśli sądzisz, że taka koncepcja przemówi tylko do obeznanych z nowoczesną technologią milenialsów, to pomyśl jeszcze raz. Zdaniem wiceprezesa do spraw technologii przemysłowych ze Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych elektroniczne kredyty hipoteczne w końcu ruszają, ale będą potrzebować zmiany stanowych przepisów ustawowych i wykonawczych w celu ich dostosowania. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 z rynku nieruchomości Rozwój w zakresie inteligentnej technologii domu Google pomaga promować energię słoneczną Co właściciele chcieliby wiedzieć? Obawy milenialsów ze Seattle Kryzys związany z przejęciami nieruchomości Analiza retrospektywna z najnowszego badania wynika, że jeśli posiadasz urządzenie typu Smart Home, jesteś zaawansowany technologicznie. Firma Gartner Incorporated przeprowadziła ankietę wśród 10 tysięcy właścicieli domów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii i odkryła, że powiązane rozwiązania domowe nadal znajdują się w początkowej fazie wdrażania. Okazało się bowiem, że tylko około 10% gospodarstw domowych wyposażanych jest w inteligentne urządzenia. Najpopularniejsze obecnie są systemy alarmowe. Czy dach Twojego domu nadaje się do zainstalowania na nim paneli słonecznych? Według Google 4 na 5 dachów w Ameryce spełnia kryteria wymagane do instalacji takich paneli, co oznacza, że mają wystarczająco dużo zacienionej powierzchni. Serwis Engadget.com donosi, że Google stworzyło internetowe narzędzie, które oblicza potencjał słoneczny domów w oparciu o takie czynniki jak zmiany pogody, położenie słońca na niebie w ciągu roku, oraz zacienienie budynkami, drzewami i innymi przeszkodami. Gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz. Niedawno przeprowadzane badanie wśród amerykańskich właścicieli domów ujawniło rzeczy, które chcieliby wiedzieć nabywcy, zanim kupili dom. Sporządzony przez Nerd Wallet Report dotyczący rzeczywistości wśród nabywców domów, Home Buyer Reality Report stwierdza, że prawie połowa badanych właścicieli zrobiłaby pewne rzeczy inaczej, gdyby tylko mogła. 20% zaoszczędziłoby więcej pieniędzy przed zakupem, 13% zdobyłoby więcej informacji na temat procesu hipotecznego, a 14% sprawdziłoby więcej ofert kredytów hipotecznych. Czterech na dziesięciu respondentów powiedziało, że w trakcie procesu udzielania kredytu nie zdawali sobie sprawy ze wszystkich opcji hipotecznych. Danych case Schiller, Seattle to najgorętszy rynek nieruchomości w kraju. Niestety dla jednej dużej grupy demograficznej nie jest to dobra wiadomość. Najnowsze raporty Seattle Times ujawniły, że prawie połowa milenialsów zamieszkujących ten obszar metropolitarny uważa, że może być zmuszona przeprowadzić się w tańsze miejsce. Dziennikarz Mike Rosenberg, który napisał na ten temat artykuł, powiedział w lokalnej stacji telewizyjnej, że niedawno przeprowadzone badanie w Seattle wykazało, iż milenialsi najbardziej obawiają się kosztów mieszkaniowych. Według nowej analizy retrospektywnej dotyczącej zbliżającej się 10. rocznicy rozpoczęcia kryzysu związanego z przejęciami nieruchomości w ciągu ostatnich 10 lat około 7,8 miliona domów w Ameryce zostało przejętych przez banki. Koladzik przygotowało dokument o nazwie, cytuję, Kryzys związany z przejęciami nieruchomości rezydencyjnych w Stanach Zjednoczonych, 10 lat później. Kryzys ten miał początek w 2007 roku i osiągnął ogólnokrajowe apogeum we wrześniu roku 2010. Zdaniem Koladzik, sytuacja w całym kraju normalizuje się. Obecnie co miesiąc finalizowanych jest około 22 tysiące przejęć nieruchomości przez banki.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 847-647-4000 Biuro Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors Twoim kluczem do sukcesu. Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu.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 C To już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia.